To są informacje Polskiego Radia 24. Program Czyste Powietrze pod lupą śledczych odpowiednie dokumenty zabezpieczyli agenci CBA. Prokuratura bada sprawę Zonda Krypto. Kolejne wątki śledztwa przedstawił Minister Sprawiedliwości. Watykan wspomina papieża Franciszka w pierwszą rocznicę jego śmierci. Minęła 22 Damian Szpyra. Zapraszamy. Kroczyli do siedziby Ministerstwa Klimatu oraz Regionalnych Funduszy Ochrony Środowiska i zabezpieczyli dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze. Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego została przeprowadzona na wniosek Prokuratury Europejskiej. Prokuratorzy mieli zastrzeżenia głównie do prowadzenia programu w 2021 roku, wyjaśniał Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Uciekajmy od spekulacji, że to dotyczy dzisiejszego dnia czy ostatnich miesięcy, bo program rozpoczął się w 2021. Roku I chodzi przede wszystkim o podejrzenie popełnienia przestępstwa przy wprowadzeniu tego programu. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska jest zadowolona z działań służb. Podkreśliła, że w programie Czyste Powietrze ministerstwo samo wykryło wcześniej nieprawidłowości, które zostały zgłoszone.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 Więcej o sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Prokuratura sprawdza, czy nie doszło do nielegalnego lobbyingu politycznego w sprawie zonda krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Straty klientów mogą wynieść co najmniej 350 milionów złotych. Premier Donald Tusk mówił, że poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy. Firmy mają prawo do sponsoringu, jednak konieczne jest sprawdzenie powiązań pomiędzy wpłatami a decyzjami.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 Prokuratura w Katowicach wszczęła postępowanie karne w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy na giełdzie Zonta Krypto. Badanych wątków jest kilka. Śledczy wrócili m.in. do sprawy zaginięcia współwłaściciela firmy.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 szczególnie województwa lubelskiego. Parlamentarzyści przedstawili koncepcję inwestycji w Białej Podlaskiej, która obecnie nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego ani z Lublinem, ani z Białym Stokiem. Projekt ma zostać przedstawiony ministrowi infrastruktury tak, aby znalazł się on w programie rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Łącz Łęczna chce dołączyć do grona tzw. inteligentnych miast. Rozpoczyna się realizacja projektu modernizacji oświetlenia ulicznego. Ma być sterowany przez inteligentny system. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców, a budżetowi gminy da duże oszczędności, mówi burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski. Po zrealizowaniu tego całego zadania, czyli wymianie opraw oświetleniowych, doświetleniu, przejść dla pieszych, zastosowaniu inteligentnego sterowania tym oświetleniem, wygenerujemy ponad pół miliona złotych oszczędności w do tej pory wydatki na energię elektryczną to były wydatki ponad miliona złotych, więc połowa środków zostanie w budżecie i możemy te środki spożytkować na inne zadania. Projekt będzie realizowany przez dwa lata, a kosztować ma 7 milionów 200 tysięcy złotych. Został dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Watykan wspomina papieża Franciszka w pierwszą rocznicę jego śmierci. Z tej okazji obecny papież Leon XIV wystosował przesłanie. Jego list odczytał dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battistare. Leon XIV w przesłaniu podkreślił, że pamięć o Franciszku jest wciąż żywa. Przed mszą zgromadzeni odmówili różaniec, a archipresbiter, arcybiskup Rolandas Makrickas, poświęcił marmurową tablicę upamiętniającą szczególną więź Franciszka ze świątynią. Na tablicy widnieje napis: Franciszek, papież, który 126 razy zatrzymywał się na pobożnej modlitwie u stóp salus populi Romanii. Zgodnie ze swoją wolą spoczywa w tej bazylice papieskiej. W swoim przesłaniu papież Leon Leon XIV napisał Śmierć nie jest murem, lecz drzwiami, które otwierają się szeroko na miłosierdzie, które papież Franciszek niestrudzenie głosił. Napominał, by Ewangelię czynić bardziej zrozumiałą poprzez miłosierdzie, pokój i braterstwo. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. Leon XIV nie uczestniczył w ceremonii, gdyż przebywa z pielgrzymką w Afryce. To były informacje Polskiego Radia 24. To będzie zimna noc. Termometry wskażą od minus 2 do plus 1 stopnia, a jutro w ciągu dnia zdecydowanie cieplej będzie też, bez opadów. Temperatura maksymalna od 13 stopni na wschodzie i południu, 16 w centrum i na północy, do 17 stopni na zachodzie. 6 minut po godzinie 22. Maria Furdyna, zapraszam. W polskim radiu 24. A teraz czas na kulturę. Opowiemy Państwu o wystawie południk 21 czapski kozera w warszawskiej kordegardzie. Tam prezentowane są prace autorstwa Józefa Czapskiego oraz Grzegorza Kozery, pochodzące z ośmiu prywatnych kolekcji. Wystawa wpisuje się w obchody roku Józefa Czapskiego ustanowionego przez Sejm w związku z przypadającą 130 rocznicą urodzin wybitnego pisarza, malarza, krytyka i współtwórcę paryskiej kultury. Wystawę można oglądać do 14 czerwca. Z sztukami. Dobry wieczór Państwu. Bohaterami dzisiejszej audycji Między Sztukami będą Józef Czapski, malarz, pisarz, rysownik, świadek historii XX wieku, współtwórca paryskiej kultury, jeden z najważniejszych artystów XX wieku, a także Grzegorz Kozera, rocznik 83, malarz i twórca kolarzy, absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Co łączy tych dwóch artystów? Odpowiedź w Kortegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury na wystawie Południk 21. Czapski, Kozera. Kuratorką tej ekspozycji jest Pani Katarzyna Haber. Witam serdecznie. Dobry wieczór. W takim razie pierwsze pytanie. Co oznacza tytuł Południk 21? Chodziło o takie skojarzenie z podróżami, ponieważ inspiracją do wystawy była podróż Grzegorza Kozery w 2019 roku śladami Czapskiego do Ameryki Południowej. Myśląc o wystawie, myślałam właśnie o takich egzotycznych, dalekich podróżach, no i równocześnie przyświecał mi jednak taki pomysł, że tych dwóch artystów spotyka się w Warszawie. I Warszawa ma południk 21. On przebiega tutaj. Zresztą tradycyjnie niedaleko Kordegardy, przy Taczy Wielkim jest taki prostary punkt grazyjny, który jest skojarzony z tym południkiem 21, co prawda faktycznie jest gdzieś przy pałacu kultury. Ale myślę, że symbolicznie ma to rzeczywiście duże znaczenie. Natomiast czapski tęsknił za Warszawą. On miał w Warszawie przed wojną pracownię na filtrowej. Ta pracownia została zbombardowana, właściwie nic z niej nie ocalało poza jednym dziennikiem, który był schowany w pudełku. Proszę sobie wyobrazić, że ja widziałem to pudełko. W Krakowie w nim jeszcze były pióra-gołębie. To po prostu cudem ocalało. Natomiast w Warszawie też Czapski miał ostatnią przedwojenną wystawę w Instytucie Propag Propagandy Sztuki no i marzył o powrocie do Warszawy. To było takie jego miejsce na ziemi. No I też tak symptomatycznie, że... Wystawa Krzysztofa Musiała, zorganizowana w 2019 roku chyba w Galerii Atak, miała też tytuł Żaden Paryż, żaden Nowy Jork. <grych> Więc generalnie ta, ta Warszawa była po prostu dla obu artystów bliska, ale równocześnie niepewna jeszcze tego wyboru, tego tytułu. Zwróciłem się do Grzegorza Kozer z pytaniem, co myśli. I on mówił, wytłumacz się. Więc ja powiedziałem mniej więcej w tych samych słowach, którymi teraz pani opowiadam. I Grzegorz Kozera mówił, a wiesz, że jedna z moich prac ma tytuł Południk Czapski. No i chodziło z kolei Grzegorzowi o to, że Czapski, który był no, niesłychanie wysoki, miał prawie dwa metry wzrostu, że on jest takim wyznacznikiem w tej Ameryce Południowej kierunku. Czy Józef Czapski dla Grzegorza Kozery był także wyznacznikiem, jeżeli chodzi o sztukę, był i jest cały czas jego inspiracją? W ogóle nie ma co do tego wątpliwości, dlatego że Grzegorz mówi, że on zafascynowany był Czapskim od czasów licealnych. Najpierw to była literatura, potem pojawiła się fascynacja malarstwem i rysunkiem. I myślę, że on podąża śladem Czapskiego na różne sposoby, dlatego że z jednej strony to jest ta fascynacja, która zaprowadziła go do Ameryki Południowej po to, żeby szukać tego świętego grala dla wszystkich znawców Czapskiego, czyli zaginionego dziennika. Czapski zgubił w autobusie. Nawet nie wiadomo, w którym momencie zgubił dziennik, w którym było przeszło 150 rysunków. No więc to było taką pierwszą inspiracją. No ale okazało się, że kiedy Grzegorz pojechał do Argentyny, to do, w ogóle do Ameryki Południowej, do Brazylii, do Argentyny, do Urugwaju, okazało się, że on jedzie śladem Czapskiego, odkrywa między innymi temat wykładów i odczytów, które Czapski wygłaszał w Ameryce Południowej. I też udało mu się ustalić galerię, w której Czapski miał Wystawę. Mówi, że to jest w ogóle niesamowite odkrycie, bo nikt nie pamiętał w ogóle, że była jakakolwiek wystawa. To nawet miałem taką dyskusję tutaj z jedną z kolekcjonerek, która zdecydowała się na napisanie nam tekstu do katalogu i też udostępniła nam kilka prac. Ona z kolei miała taką dość zaskakującą wersję wydarzeń, twierdząc, że Czapski w ogóle nie był w Ameryce Południowej. Także różne są wersje tej opowieści. Natomiast no, zdecydowanie był, pojechał w 1955 roku na polecenie Giedrojcia szukać pieniędzy na kulturę paryską i on po prostu kwestował. I ta przygoda z kolei Grzegorza Kozery zakończyła się nie tylko odnalezieniem właśnie tych namacalnych śladów czopskich, ale również owocem były kolarze. kolarze stworzony zresztą podobną metodą, jaką posługiwał się Czapski. Pani Katarzyna, ja śledziłam Pani relacje w mediach społecznościowych, kiedy pojechała Pani do Paryża po to, by przywieźć te prace, rysunki Józefa Czapskiego. Proszę powiedzieć, skąd do nas przyjechały, jak Pani je odnalazła? No i zakładam, że jest to pewien wybór, którego Pani dokonała, więc też wybierała Pani według jakiegoś klucza. To w ogóle niesamowita przygoda. Pierwsza, jeśli chodzi o klucz. Ja szukałam prac właśnie z Ameryki Południowej. Żaden Paryż, żaden Nowy Jork. Znalazłam je w Warszawie. Natomiast udało się rzeczywiście trzy prace zgromadzić na wystawie. Dwie z Argentyny. Takie zupełnie zaskakujące, ponieważ to są prace przedstawiające ryby. I wygląda w ogóle na to, że albo czapski był w oceanarium, albo nurkował, dość zaskakujący. Też udało się rozszyfrować napis na jednej z tych prac. Tam jest opis kolorów, taki zupełnie nieprawdopodobny, zapisany drobnym maczkiem, ale przede wszystkim szyfrem, bo Czapski jednak posługiwał się tak specyficznym rodzajem pisma. Po pierwsze mieszał języki, ale również pisał w sposób zupełnie nieczytelny, myląc czasami litery, zapisując skrótowo. I zwróciliśmy się do pana Janusza Nowaka z Krakowa, żeby rozszyfrował. Rzeczywiście udało mu się rozczytać. To jest opis kolorów, taka notatka malarza do obrazu, który miał powstać. Zresztą przepięknie opisuje Czapki te kolory, bo jest czerwień przygaszona, zielenie uranowe, głębia zielona. Józef Czapski chyba rysował i szkicował cały czas, prawda? Tak towarzyszyły mu szkice właściwie od dzieciństwa, od 14 roku życia na pewno. I to była dla niego no, taka forma po prostu zapamiętywania, takie ćwiczenie, które... Z jednej strony było takim po prostu zapisem pamięci, ale z drugiej strony on też uważał się za dobrego rysownika. W przeciwieństwie z kolei do malarstwa. On wcale nie uważał się za świetnego malarza. Natomiast jeżeli chodzi o rysunek, był przekonany, że opanował tę umiejętność. I te, co pokazujemy na wystawie, to prace od wczesnych lat 50. do bardzo późnego rysunku z lat 90., które pokazują niesamowity przekrój stylistyczny, techniczny. Czapski wcale nie jest jednorodny. czasami zaskakuje. Z jednej strony ma taką bardzo delikatną kreskę tuszem, z drugiej strony ten sam tuż pojawia się, w takiej ekspresji pędzlem i wtedy te prace są bardzo mocne. My mamy też na wystawie akwarele, mamy rysunki ołówkiem. Także tu jest właściwie pełne spektrum i chronologicznie i stylistycznie ta wystawa jest bardzo różnorodna Wracając jeszcze do pani pytania o wyprawę do Paryża. No, rzeczywiście organizacja tej wystawy była... Dużym wyzwaniem, dlatego że mamy prace pozyskane od ośmiu kolekcjonerów, w tym od trojga kolekcjonerów z Paryża. I tutaj z jednej strony kontakt, z drugiej strony właśnie wybór z tych kolekcji, potem przewiezienie prac do Warszawy. <głos> Była to rzeczywiście przygodowe. Ja się zastanawiam, czy pani znała wcześniej te prace, czy dla pani też to było odkrycie, bo Józef Czapski, no teraz mamy rok Józefa Czapskiego, jest artystą znanym i wspaniałym, natomiast to wcale nie jest tak, że mieliśmy do tej pory mnóstwo wystaw prezentujących pracę Józefa Czapskiego. Tutaj mogę tylko powiedzieć, że 80% pracy jest prezentowana premierowo, więc dla mnie to też jest odkrycie i, i większość prac, widziałem. Pierwszy raz na oczy. To musiał być fascynujące, wspaniała przygoda. Pierwszy raz ja widzę z kolei pracę Grzegorza Kozery, który nawiązuje do Józefa Czapskiego. Rzuca mi się w oczy panda, więc zapytam o ten kolarz, który widzimy tutaj. Kolarze zostały zestawione głównie kolorystycznie z pracami Czapskiego, ale też zależało mi na tym, żeby te prace Czapskiego i Kozery po prostu przemieszać, żeby one ze sobą dialogowały, żeby tutaj była między nimi wyraźna korespondencja i wydaje mi się, że prace Grzegorza Kozery stanowią pewien rodzaj komentarza do prac Józefa Czapskiego. Też wspomniałam o tej metodzie kolażowej, Trzeba pamiętać, że Czapski też tworzył rodzaj kolażów w postaci właśnie dzienników. To były dzienniki z zapiskami, ale również z wklejanymi biletami, drukami ulotnymi. Wszędzie były rysunki i tę samą metodę stosuje Grzegorz Kozera. On bardzo często właśnie w swoich kolażach wprowadza elementy rysunku. I to, co jest bardzo ciekawe, że... On ma jakby taką podwójną płaszczyznę tej korespondencji z Czapskim, bo z jednej strony Kolarz jako sam Kolarz, ale z drugiej strony pojawiają się zdjęcia samego Czapskiego, rodziny, Marii, zdjęcia Gombrowiczów. Więc tutaj jest mnóstwo takich elementów, które są po prostu bezpośrednim nawiązaniem do sztuki Józefa Czapskiego i do jego życia. To chciałabym zobaczyć Józefa Oczepskiego na kolarzach Grzegorza Kozery, ale póki co widzę statek Batory. <głosy> tak, dużo tych kolarzy Grzegorza ma taki charakter krwiarski. On po prostu mruga okiem do widza. To jest bardzo często taki pomysł na dekonstrukcję jednak świata, ponieważ tu jest Sporo elementów, które są zaczerpnięte z architektury, z właśnie z tych pocztówek, z druków ulotnych, ale to wszystko jest tak nierealne, tak groteskowe, że w gruncie rzeczy jest po prostu takim prześmiewczym komentarzem do zastanej rzeczywistości. Spoglądam na tą postać w czerwonej sukience z blond włosem i jakoś tak, ta kompozycja, te kolory, to ujęcie tej postaci kojarzy mi się z Józefem Czapskim. Być może to siła sugestii, ale jednak jest coś w tej kolorystyce i w tym zestawieniu, co przypomina jednak twórczość Czapskiego. Tak, bo tutaj bardzo często są wykorzystywane w ogóle prace Czapskiego. Są wykorzystane jego obrazy, jego rysunki. Rzecz jasna we fragmentach, no ale to stanowi po prostu dla Grzegorza taki charakterystyczny punkt wyjścia, że jednak on się bezpośrednio do twórczości Czapskiego w ten sposób odnosi. Pejzaż morski Brytania, Józef Czapski, rok 61. Widać tę szkicowość. Czy to są takie szkice, które Józef Czapski w cudzysłowie notuje? Czy to są jego notatki z podróży? Można powiedzieć, że te rysunki powstają codziennie w sposób taki intensywny, ale też po prostu tylko jest dużo I, i mogę sobie wyobrazić, że Czapski jeżdżąc, w, czy przebywając w samym Paryżu, on po prostu nie rozstawał się z notatnikiem, z tym szkicownikiem. To cały czas właściwie było taką jego codzienną rutyną. To rysowanie, malowanie towarzyszyło mu po prostu na każdym etapie życia. Powiedziała Pani, że te prace związane z Argentyną przewrotnie znalazła Pani właśnie w Warszawie. Które to prace? Czy możemy je zobaczyć? Możemy do nich podejść? To są te dwie prace z Erbami, ale też mamy wspaniały zupełnie autoportlet z Rio. I to jest praca, która jest taka ujmująca, dlatego że to jest autoportlet rysowany przed lustrem. Czapski siedzi na fotelu odbija się w lustrze, ma gołe stopy, a równocześnie za nim stoi telefon trzyma notatnik na kolanach i rysunek jest bardzo dopracowany. W przeciwieństwie do rysunków, które widzimy na wystawie w większości, które są takie właśnie szkicowe, bardzo lapidarne, to tutaj widać, że on więcej czasu poświęca na przestudiowanie swojej twarzy. Pojawia się przede wszystkim ten charakterystyczny światłocień, który jednak wcale nie jest taki często u Czabskiego. Więc ta praca ma wyjątkowy charakter właśnie przez to, tę próbę zgłębienia rzeczywistości bardziej. Strona z dziennika i znowu zapisana maczkiem tu pismo Czapskiego. Czy wiemy, co znajduje się na tej stronie? Co to za zapiski? Nie jesteśmy w stanie ich rozczytać? Nie, nie odważyłam się czytać. Próbowałam przeczytać notatki, które znajdują się tutaj na w prawym dolnym rogu takiego świetnego szkicu, przedstawiającego tęgą kobietę siedzącą w fotelu. Ona ma jeszcze suknię w jakiejś plamy, to zostało określone jako suknia w kwiatach, ale to przyznam, że kwiatów nie przypominę. Natomiast tam jest notatka, która wyraźnie wskazuje właśnie na kolory. Tam jest oranż, noir, kadm. także mamy tutaj jakiś opis kolorów do planowanego obrazu. Powyżej kolarz to już Grzegorz Kozera na nieludzkiej ziemi, okładka książki. Czy to Józef Czapski tu spogląda? Tak, tak. I tutaj parę razy Grzegorz wprowadza właśnie taką sylwetkę Józefa Czapskiego w sposób czasami zupełnie nieoczywisty, takie zaskakujące to jest. Zresztą też myślę, że zaskoczeniem dla oglądających wystawy będzie właśnie to zestawienie, że po wielu pracach Czapskiego mamy nagle taki komentarz w postaci kolażu. Tak, jest w tym sporo humoru i ironii. Tu widzę również Józefa Czapskiego, tak mi się zdaje, że to on, na tle monstrancji, więc to dość takie zestawienie kontrowersyjne może, a może nie. Proszę popatrzeć, tutaj obok z kolei jest Maria, siostra, siostra Józefa. Z kolei na kolażu, który jest w dużej sali, mamy też taki humorystyczny, Zestawienie, ponieważ Józef Czapski stoi pod cółkiem trąfalnym, a wokół niego są usypane pigmenty. I no Grzegorz po prostu nieustannie, komentuje tę rzeczywistość po prostu w sposób ironiczny. Kolejny portret, tu mała, młoda dziewczyna. Kto to? To bardzo ciekawe, ponieważ to jest portret Muriel Ganiuba. To była pierwsza biografka Czapskiego, francuskojęzyczna i monografka. Ona stworzyła taką pozycję, która dla Czapskiego była bardzo istotna, zwłaszcza w kontekście istnienia artysty w tym świecie sztuki francuskiej. On no, praktycznie do początku lat 70. w ogóle nie był rozpoznawany, zmagał się zresztą z ogromnymi trudnościami finansowymi, nie sprzedawał swoich obrazów. No i no, taki epizod no, dość istotnie zaważył na tej dalszej jego karierze artystycznej. To było właśnie spotkanie z Muriel. Właściwie spotkanie Muriel z obrazami Czapskiego no, pojechała do swojej promotorki Jeanne Hersz, która miała kontakty z polską emigracją i przeglądała, czekając na u niej w gabinecie, obrazy oparte o ścianę. W kiepskim świetle niektóre obrazy odwrócone do góry nogami. I w pewnym momencie wyszła żona Hersz. Mówi, pani rusza moje rzeczy osobiste <głos> i mówi, czy chce pani zobaczyć te obrazy? I, no, oczywiście Muriel zareagowała entuzjastycznie. Mówi, tak oczywiście, kim jest ten malarz? Muszę napisać o nim książkę. To był 68 rok, książka została wydana w 74 i od tego czasu Muriel napisała jeszcze dwie pozycje które są bardzo ciekawe. Jedna będzie wydana teraz dosłownie na dniach przez Galerię Atak. To jest o tyle ciekawe, że Muriel jest również psychoanalityczką i ona podchodzi do Praczatkiego w sposób zupełnie inny niż większość historyków sztuki. Ona ma po prostu inny ogląd z innej perspektywy. W roku Józefa Czapskiego, jak Pani myśli, jak wiele jest jeszcze do odkrycia, do pokazania, jeżeli chodzi o tego niezwykłego artystę? Przede wszystkim ciągle są nieodkryte prace Czapskiego. Niektóre prace wypływają na aukcjach. Teraz dosłownie wczoraj pojawiła się na aukcji w Paryżu kolejna praca. My nie znamy tej twórczości, znamy tak naprawdę jakiś ułamek, który jest w rękach prywatnych kolekcjonerów. No ale tak jak wspomniałam w przypadku tej wystawy, tutaj 80% prac nie było w ogóle nigdy prezentowanych. To na zakończenie nie wiem, czy to jest też pytanie do Pani, ale wiem, że Narodowe Centrum Kultury przygotowuje publikacje na temat Józefa Czapskiego. Znajdziemy tam też tematy malarskie? Będą nawet dwie publikacje. Będzie katalog do wystawy z tekstem Muriel, z tekstem Andrzeja Franaszka, Pawła Binia i Bogusława Deptuły. I ten katalog ukaże się w połowie maja, a oprócz tego przygotowywana jest publikacja biograficzna. Pod redakcją pana profesora Pawła Rodaka. Właściwie same tu z tekst Marii Poprzęckiej, również tekst Mirjelgen. Także myślę, że to będzie wielkie wydarzenie. Czekamy zatem na te publikację, a tymczasem zapraszamy Państwa do Kordegardy Galerii Narodowego Centrum Kultury na wystawę Południk 21 Czapski-Kozera. Trzeba absolutnie tę wystawę zobaczyć, jeżeli tylko będą Państwo mieli sposobność być w okolicach krakowskiego przedmieścia, a o wystawie opowiadała jej kuratorka Katarzyna Haber. Pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję. Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.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 Minęła 22.30. Damian Szpyra Zapraszam. Prezydent Donald Trump ogłosił przedłużenie zawieszenia broni do czasu zakończenia rozmów z Iranem. Rozejmy miał się skończyć o drugiej w nocy naszego czasu. Obie strony wielokrotnie oskarżały się o jego naruszenie. Kolejna runda irańsko-amerykańskich negocjacji ma odbyć się w stolicy Pakistanu. Amerykańskiej delegacji ma przewodniczyć wiceprezydent J.D. Vance, który jak twierdzą media nie wyleciał jeszcze do Islamabadu. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało teraz dwa płuca, powiedział Jarosław Kaczyński po kilkugodzinnym spotkaniu z Mateuszem Morawieckim. Dodał, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie zostanie zlikwidowane, lecz będzie działało wewnątrz partii. Mateusz Morawiecki walczy teraz o swoją pozycję. Ocenił na naszej antenie ekspert do spraw marketingu politycznego, profesor Krystian Tudek z Akademii WSP. To wygląda jak taka bardzo szorstka, gorzka przyjaźń i wydaje mi się, że to jest tylko kwestia pewnej arytmetyki i, i przeczekania, bo tam i, i tak czekają na... Jakieś takie głębokie pęknięcia. Do tworzonego przez Morawieckiego Stowarzyszenia zapisało się kilkudziesięciu polityków PiSu, w tym wielu posłów. Przez 10 lat ukrywał się za granicą, zmienił nazwisko i wygląd. Wpadł, gdy na jeden dzień przyjechał do Piły. 42-letni obywatel Bułgarii poszukiwany listem gończym zatrzymali im policjanci ze Złotowa i Okonia. Mężczyzna w 2016 roku spowodował wypadek drogowy, w którym poważnych obrażeń doznała jedna osoba. W obawie przed konsekwencjami, nie czekając na wyrok sądu wyjechał z Polski, powiedział Damian Pachuc z Policji w Złotowie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 Majówka w Zakopanem może być tańsza. 1 maja ma być dostępna Zakopiańska Karta Turysty. Dzięki niej odwiedzający zyskają dostęp do zniżek na wiele atrakcji. Ich lista zostanie upubliczniona dopiero w majówkę, ale władze miasta zapowiadają, że obejmie kawiarnie, restauracje oraz kluczowe atrakcje turystyczne regionu. System ma być stopniowo rozwijany. Na początku nie będzie darmowej komunikacji dla turystów, co było jednym z postulatów radnych. Nowi wiceburmistrz Zakopanego Iwona grzeby Dulak. Na tą chwilę nie. Oczywiście są takie sugestie również radnych. To będziemy rozważać w przyszłości, ale w perspektywie czasu też chcemy połączyć kartę turysty z możliwością zakupu biletów i do komunikacji miejskiej, i do wszelkiego rodzaju atrakcji. Zakopiańska karta turysty będzie dostępna wyłącznie w formie elektronicznej. Powtórka programu Chińskie znaki. Chińskie znaki Tomasz Sajewicz Dziś w chińskich znakach o chińskim dronie podwodnym znalezionym u wybrzeże Indonezji przy wyspie Lombok. Milczą Chiny, milczy też Indonezja, a w tle coraz większa rywalizacja podwodna na morzu południowochińskim, o którego akweny spór terytorialny prowadzony jest od lat. Majaczy się na horyzoncie porozumienie pokojowe między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Czy Chiny są kluczem do pokoju na Bliskim Wschodzie? Tak chciałby premier Hiszpanii. Pedro Sanchez, który w tym tygodniu złożył oficjalną wizytę w Pekinie. Wszystko to w sytuacji najgorszych od lat relacji dyplomatycznych Hiszpanii i Izraela właśnie w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Nasze jutro to chińskie dzisiaj. Zajrzymy na trasę chińskiego półmaratonu, w którym oficjalnie wystartowały w tym roku humanoidy. Premier Donald Tusk odwiedził w tym tygodniu Japonię i Koreę Południową. Dr. Bate Kang Bogusz, wykładowczynie polonistyki na jednym z południowokoreańskich uniwersytetów zapytam o to, jak nas w Korei Południowej widzą. Zajrzymy też na chwilę do targanej wojną domową Birmy, gdzie właśnie ogłoszono amnestię także wobec laureatki pokojowego nobla Aung San Suu Kyi, która nie wyjdzie jednak z więzienia dla reżimów. Najniebezpieczniejszymi są bowiem ludzie będący symbolami walki o wolność. Zaczynamy tradycyjnie w ostatnim czasie od azjatyckiego echa konfliktu na Bliskim Wschodzie. Kiedy nagrywam ten program, sytuacja w Cieśninie Ormus, najdelikatniej mówiąc, pozostaje niejasna, co stanowi coraz większy problem dla chińskich władz. Przypomnę, aż 20% chińskiego importu paliw energetycznych przechodziło przed wojną właśnie tym szlakiem. Rzecznik chińskiego MZ, Guo Zia Kun, z zadowoleniem przyjął informację o zawieszeniu broni między Izraelem a Libanem, co dawało jeszcze 72 godziny temu nadzieję na rychłe rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Chiny z zadowoleniem przyjmują wszelkie działania przyczyniające się do zawieszenia broni i mają nadzieję, że wszystkie zaangażowane strony będą odpowiedzialnie podtrzymywać dynamikę zawieszenia i negocjacji oraz rozwiązywać spory środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Ale to było 72 godziny temu. Dziś cieśnina Ormus jest ponownie zamknięta i zablokowana, bo z jednej strony obowiązuje amerykańska blokada irańskich portów, a z drugiej władze w Teheranie... Przemyślały jednak sprawę i uznają blokadę za naruszenie warunków rozejmu. Więc w negocjacyjnej ruletce od kilkunastu godzin cieśnina pozostaje zamknięta także przez irańskie wojsko. Ostrzelano już dwa statki płynące pod banderą Indii. Tymczasem oficjalną wizytę w Chinach w tym tygodniu złożył premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który to uważa. Że to Chiny mają klucz do pokoju na Bliskim Wschodzie. Bardzo trudno mi sobie wyobrazić, aby ktokolwiek inny poza Chinami mógł rozwiązać sytuację w Iranie i wciśnienie ormuz. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział, że nie widzi lepszego partnera do rozmów niż Chiny, który mógłby naciskać na zakończenie wojny z Iranem. La reformas, que... Miałem okazję mówić z prezydentem Xi Jinpingiem reformy, których potrzebuje nasz system, aby lepiej odzwierciedlał wielobiegunową rzeczywistość dzisiejszego świata. Omówiliśmy sytuację w Libanie, w strefie gazy, w Iranie, w cieśnieniu Ormus i na Ukrainie z perspektywy Hiszpanii. Zachęcaliśmy chiński rząd do dalszego aktywnego wkładu we wzmacnianie systemu wielostronnego i w to, co eksperci nazywają dostarczaniem globalnych dóbr publicznych. A eso que los expertos la provisión de bienes Trudno sobie wyobrazić, żeby Hiszpania przejmowała chińskie standardy rządzenia. No ale wizyta Sancheza następuje w momencie, kiedy wiele zachodnich rządów dąży do rozwoju relacji z Pekinem, pomimo utrzymujących się napięć w kwestiach bezpieczeństwa i handlu. Jak wiadomo, Chiny, największy rywal Stanów Zjednoczonych, do tego relacje Hiszpanii-Izraela, i są w najgorszym, możliwym momencie od lat. Prawo międzynarodowe jest obecnie łamane przede wszystkim przez jeden kraj, rząd Izraela. Reżim irański podjął równie nielegalne działania w reakcji na wojnę, którą od samego początku określaliśmy jako błąd i akt bezprawia, czyli wojnę rozpoczętą jednostronnie przez administrację USA i przez Izrael. Te słowa, proszę Państwa, chyba niewystarczająco wybrzmiały w polskich mediach. Tak otwarta krytyka Stanów Zjednoczonych i to płynąca skąd? Z Pekinu. Jednakże z ust premiera Hiszpanii. Uważam, że Hiszpania utrzymała konsekwentne stanowisko w polityce zagranicznej i nikt nie powinien się obrażać. Wręcz przeciwnie, musimy szanować prawo międzynarodowe i oparty na regułach porządek międzynarodowy, w którym prawo silniejszego, a zatem prawo dżungli nie ma pierwszeństwa. Pedro Sanchez nie szczędził słów krytyki wobec USA i Izraela podczas wizyty w Pekinie. To teraz o zamiecionym pod dywan skandalu szpiegowskim. Znalezienie chińskiego drona podwodnego u wybrzeży Indonezji to sygnał ostrzegawczy dla władz tego kraju. Uważają eksperci. Władze w Dżakarcie nie komentują znaleziska, prawdopodobnie nie chcą zaostrzać konfliktu z Chinami, które roszczą sobie prawo do części wód kontrolowanych także przez Indonezję. Hongkoński dziennik South na Morning Post w tym tygodniu cytował wypowiedzi indonezyjskich ekspertów, według których znalezienie drona to sygnał dla wzmocnienia zdolności obronnych Indonezji. Indonezyjski rybak w ubiegłym tygodniu znalazł u wybrzeży wyspy Lombok chiński dron podwodny. Bezzałogowy statek zbierał informacje na kluczowym szlaku morskim prowadzącym do Australii. Transa jest obiektem zainteresowania Australii i Stanów Zjednoczonych. Władze w Dżakarcie oczywiście nabrały wody w usta. Dziennik zwraca uwagę na coraz większą nierównowagę w potencjale arsenału podwodnego państw Azji. Chiny w szybkim tempie rozwijają program rozbudowy floty podwodnych bez załogowców. To szczególnie niepokoi ze względu na roszczenia terytorialne Chin do większości akwenów Morza Południowochińskiego. Dlaczego Indonezja nie zareagowała na ujawnienie drona. Sprawa jest poważna. W tym tygodniu też nowozelandzki samolot patrolowy znalazł się właśnie nad Morzem Południowochińskim w strefie, którą Chiny uznają za własną. Samolot Sił Powietrznych Nowej Zelandii przeprowadził niedawno intensywne rozpoznanie i nękanie w przestrzeni powietrznej nad Morzem Żółtym i Morzem Wschodniochińskim, szkodząc bezpieczeństwu Chin, zwiększając ryzyko oraz poważnie zakłócając porządek lotnictwa cywilnego w tej przestrzeni powietrznej. Też grzmiał rzecznik chińskiego MEZ Głodzia Kun. Tymczasem władze Indonezji rozważają wydanie zgody na przeloty we własnej strefie powietrznej dla amerykańskich maszyn i ich sojuszników. Oczywiście to czerwona lampka dla Chin. Indonezja zobowiązała się do współpracy obronnej ze wszystkimi krajami w oparciu o poszanowanie suwerenności, wzajemne zaufanie i obopólne korzyści. Konsekwentnie stoimy na stanowisku, że współpraca w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa między państwami nie powinna być wymierzona w interesy stron trzecich, ani im szkodzić. Nie powinna też negatywnie wpływać na pokój i stabilność w regionie. To wody. był głodziakun, Kun, bo taką współpracę z Amerykanami Chiny odbierają jako uderzenie we własne interesy. Polska i Korea Południowa podniosły rangę stosunków dwustronnych do wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Poinformowali w poniedziałek w Seulu prezydent Republiki Korei, Lee Jae-myung i premier Donald Tusk. Zapowiedzieli, że współpraca obronna między krajami zostanie rozszerzona. Polski premier, który przebywał z wizytą w Seulu i prezydent Lee podpisali umowę o wszechstronnym partnerstwie strategicznym, co podniosło rangę partnerstwa, które łączy oba kraje od 2013 roku. Podczas wspólnego wystąpienia Li powiedział, że przyjęta wspólna deklaracja jest wyrazem mocnej woli rozwijania współpracy dwustronnej w takich dziedzinach jak zaawansowany przemysł, nauka i technologia, energia, przestrzeń kosmiczna i infrastruktura. Prezydent Korei Południowej zadeklarował, że dwustronna współpraca obronna zostanie jeszcze bardziej rozszerzona. Przypomniał o zawartej w 2022 roku umowie ramowej z Polską, wskazując, że jej wartość opiewa na około 44 miliardy dolarów. Umowa ramowa przewiduje zawieranie tzw. umów wykonawczych na dostawę koreańskich czołgów K-2. Lidze Miung i szef polskiego rządu stoją na stanowisku, że bezpieczeństwo Półwyspu Koreańskiego i Europy jest ze sobą ściśle powiązane oraz, że Polska i Korea Południowa będą dążyć do pokoju w swoich regionach i wspólnie działać na rzecz pokoju w skali globalnej. A jak ta współpraca? jest postrzegana w Korei Południowej. O to zapytałem dr Beate Kang-Bogusz, wykładowczynię Katedry Języka Polskiego na Uniwersytecie Języków Obcych. Z profesorem Esterą Choi, która jest kierownikiem Katedry Języka Polskiego tutaj, znamy się od lat. Była moją nauczycielką języka koreańskiego, więc bardzo długo. I tak przez te lata, które się znamy, zawsze omawiałyśmy relacje polsko-koreańskie, które się w przeciągu tych dwudziestu kilku lat ogromnie rozwinęły. I przy okazji wizyty ostatniej pana premiera Tuska w Seulu, my jesteśmy teraz w najlepszym momencie relacji polsko-koreańskich. Oczywiście jak wszyscy wiemy tak od 2022 roku, kiedy Polska zakupiła od Korei broń. Współpraca przez ostatnie kilka lat w tym sektorze obronnym, zbrojeniowym tak bardzo silnie się rozwijała i, i zainteresowanie Polską przez to się rozwijało. Ale dla nas jako humanistek ta współpraca jakby rozciąga się poza tą sferę taką dyplomatyczną, ekonomiczną, przemysłową, obronną. Ta współpraca premier, prezydent w swoim w wspólnym oświadczeniu, bo podnieśliśmy rangę naszego partnerstwa między Koreą i Polską od partnerstwa strategicznego do kompleksowego czy wszechstronnego partnerstwa strategicznego. W tym wspólnym oświadczeniu też jest rola Polski w tych relacjach prawda, na Półwyspie między Koreą Północną i Południową, w zachowaniu pokoju na, na Półwyspie. Bo jak wszyscy wiemy, tak nadal Polska jest w, tej, w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych i mimo, że prawda. Um, od 1995 roku już nie jest na, prawda, na północ, tylko uczestniczy intensywnie, regularnie, w posiedzeniach, w konsultacjach razem ze Szwecją i Szwajcarią. I myślę, że to Karańczycy też doceniają, że ta rola Polski jest, będzie nadal ważna w tych relacjach tutaj na Półwyspie. Plus jeszcze Karańczycy też pisali nawet w prasie jakiś czas temu, kiedy ambasada Polski w Pionianów, tak powróciła do pracy po pandemii i też o tym pisali. Więc A myślę, że Polska jest jednym z tych krajów, które nie dość, że mają ambasady w obu krajach, tak na i południu, to jeszcze jesteśmy tak członkiem Unii Europejskiej i NATO. To też ważne jest z punktu widzenia tego politycznego, ale oprócz tego politycznego są te pewne takie relacje, które trudno uchwycić, tak jak wspólnota doświadczeń historycznych, o której się zawsze mówi przy szukaniu elementów wspólnych z tak odległym krajem. Oba kraje doświadczyły... Straty ojczyzny. Oba kraje doświadczyły walki o tą ojczyznę, tej przelania krwi za, za ojczyznę, więc dobrze wiemy, co to znaczy e, kochać swój własny kraj i znajdujemy porozumienie pomiędzy Koreańczykami, jeśli chodzi takie historyczne. Nawet ostatnio, kiedy była pani e, tłumaczka hangang, pani Justyna Najby, u nas tutaj w Korei z wykładem a propos, e, książki Nie mówię, żegnaj która jest osadzona na Wyspie Zydów w 1948 roku i tam jest krwawe stłumienie zamiesz tak, protestujących, to właśnie Koreańczycy zadali pytanie, jak polski czytelnik zrozumie zawiłości historyczne. Odpowiedź była jasna, tak wiemy, co to znaczy tłumić krwawo protesty. Trauma, tragedia, przelana krew, więc czy to jest książka pani Hanga, nie mówię żegnaj, czy nadchodzi chłopiec, to... Polscy czytelnicy nie mają problemu ze zrozumieniem tej, tego historycznego tła, więc tu mamy porozumienie. Tak panią profesor Sterą rozmawiałyśmy o tej takiej też polskiej gościnności koreańskiej gościnności. Tak mówiłam, że kochamy bardzo swój kraj. Jesteśmy bardzo temperamentni, jeśli chodzi o właśnie o kraj, o taką postawę. Jesteśmy rodzinni też i koreańczycy, i Polacy. Myślę, że um, to, um, na pierwszym miejscu, czy na jednym z wyższych miejsc w naszym życiu jest rodzina i relacje rodzinne. Czy my jesteśmy w stanie, czy potrafimy w ogóle wykorzystać tą szansę? Jak jest na takim poziomie społecznym, o którym też zaczęłaś, zaczęłaś mówić? Przez to, że te relacje ekonomiczne, o których wiemy i właśnie wspominasz, przez to y, częściej pojawia się Polska w prasie. Jak pojawia się Polska w prasie, to ludzie mówią, są zainteresowani. Nasi studenci, tak studenci polonistyki wybierają Polskę, bo czytali o niej. Tak? W prasie, tak mass media donoszą o relacjach polsko-koreańskich i studenci ja też uczę pierwszy rok i przyznają się, że no, po prostu wybierają polonistykę, bo nie dość, że imidz polski jest taki, prawda, jeśli chodzi o tak Fryderyk Chopin, pięć nagród Nobla w dziedzinie literatury, to, też strona praktyczna, że skoro relacje z Koreą są takie dobre, to pewnie w przyszłości będzie praca. Tak? Wiemy, przy każdej wizycie przedstawiciela polskich w Korei, czy przedstawiciela Korei w Polsce, wspomina się, że tyle koreańskich firm już jest w Polsce, a to daje nadzieję na pracę też właśnie dla, dla naszych polonistów, dla naszych absolwentów. Więc to zainteresowanie na pewno się zwiększa. Przyznam szczerze, że przyjechałam do Korei 24 lata temu w, w roku 2002, kiedy Polska przegrała mecz na World Cup z koreańczykami. I, i przegraliśmy sromotnie i byłam wtedy bardzo popularną um, studentką na, na uczelni, bo wszyscy wiedzieli, że jestem z Polski, z tego kraju, który właśnie przyczynił się do sukcesu późniejszego kuraj, na tych historycznych miejsc, mistrzostwach w 2002 roku. A teraz, kilka lat temu, kiedy w 2002 tak rozpoczęła się wojna, to y, sąsiedzi mnie zaczepiali i mówili, że nie dość, że przyjmujemy Ukraińców, tak zaraz po rozpoczęciu wojny, to było bardzo bardzo dla Korańczyków byli pod wrażeniem, że Polacy otwierają swoje domy. Nasz wizerunek polski jest zdecydowanie coraz lepszy i bardzo pozytywny. To była doktor Bata kang Bogus. Niegdyś najbogatsza brytyjska kolonia, dziś jedno z najbiedniejszych państw Azji Południowo-Wschodniej. Targana na wojnę domową i przewrotami Birma lub jak chcą obecne władze Mianma, ponownie, na chwilę, na ustach całego świata. Junta wojskowa złagodziła wyrok byłej przywódczyni tego kraju, Aung San Suu Kyi. Laureatka pokojowego Nobla zamiast 27 lat w więzieniu spędzi w nim 22 lata. Nieuznawane na świecie władze Myanmar. Chcą w ten sposób przypodobać się społeczności międzynarodowej. Birma, historia pisana okładkami ksiąg zakazanych. Oh. Oh. On San Suu Kyi. patrzy na mnie z zakrat, Tym samym wzrokiem, który znamy od dziesięcioleci. Oboje toniemy w kurzu rangunu, między nami biegają szczury. Ja jestem bardziej zaskoczony jej widokiem niż ona moim. Noblistka z kwiatem we włosach to w mian mnie temat tabu. To wygrana w poprzednich wyborach parlamentarnych, strąciła Suu Kyi po raz kolejny. W otchłań więzienia i politycznego niebytu wojskowi przejęli władzę, zanim noblistka zdążyła się z nimi rozprawić. On San Suu Kyi spogląda na mnie w centrum Rangunu z poziomu chodnika: z okładki książki, zakładnik idealny, chyłkiem wniesionej z tajnego schowka w dziurze po bankomacie. Książki z noblistką, do tego po angielsku czy niemiecku, to gratka dla żądnych dreszczu emocji zagranicznych turystów. Bukiniści z Rangunu nie do końca wiedzą, czy są legalne, czy też nie. Kolbą karabinu na pewno można oberwać za sprzedaż jej książek po birmańsku. Tych jednak nie mają. Książki o niej. Nie są tak delikatnie jak jej książki. Te napisane przez nią, tych sprzedawać nie mogę. Współczesna historia Birmy to także historia książek zakazanych. Bukiniści pokazują książki, które z powodów politycznych, polityki historycznej czy tematyki znajdowały się przez jakiś czas na nieoficjalnym indeksie książek zakazanych. Rok temu Bukinista z Rangunu nie tak chętnie pokazywał książki Zong San Suu Kyi. W tym roku ma mniej hamulców. Widać, że ich sprzedaż. Zarobione pieniądze są ważniejsze od kwestii bezpieczeństwa. Bo wmiannie z roku na rok jest gorzej. Trudniej o pracę, trudniej o utrzymanie, trudniej o pieniądze. Wojskowa Hunda po wyborach, których praktycznie nikt nie uznał, stara się przypodobać społeczności międzynarodowej. Amnestia właśnie temu ma służyć. Co po zmniejszeniu kary 80-letniej noblistce, która w więzieniu i tak musi spędzić kolejną dekadę. No Nie widziałem matki od przewrotu. Nie wiem nawet w jakim jest stanie. Mówił on San Suu Kyi, jej syn, który mieszka w Wielkiej Brytanii. Los Birmy, Aung San Suu Kyi, na chodniku w Rangunie, splata się z losem książek zakazanego indeksu. Książki u bukinistów są zaś w takim stanie, w jakim jest obecnie miała. I na koniec lżejszy, choć nie wiem, czy można go za taki zupełnie uznać temat. Dziś w Pekinie odbył się półmaraton. I to dla chińskich znaków o tyle ważne, że był to półmaraton dla ludzi i humanoidów. I po raz pierwszy w historii Humanoidy biegły szybciej niż ludzie. Ubiegłoroczna inauguracyjna edycja półmaratonu ludzi i humanoidów obfitowała wypadki. Większość robotów nie ukończyła biegu. Zeszłoroczny mistrz robot uzyskał czas 2 godzin 40 minut, ponad dwukrotnie dłuższy niż zwycięzca konwencjonalnego biegu. Jak szybko zmieniają się Chiny? 12 miesięcy później, nie tylko liczba uczestniczących drużyn humanoidów wzrosła z 20 do ponad setki, ale kilka humanoidów było wyraźnie szybszych od profesjonalnych sportowców, wyprzedzając ludzi o ponad 10 minut. W przeciwieństwie do zeszłego roku, prawie połowa robotów biorących udział w wyścigu na dystansie 21 kilometrów pokonywała trudniejszy teren autonomicznie bez zdalnego sterowania roboty i 12 tysięcy mężczyzn i kobiet biegło po równoległych torach, aby uniknąć zderzeń między ludźmi i humanoidami. W tym roku nastąpiła znacząca poprawa pod względem standardów i możliwości zespołów. Notowaliśmy wzrost w poziomie technologicznym. Świadczy to o poprawie i postępie w branży robotyki. To była audycja Chińskie Znaki. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień, a w międzyczasie jak najmniej zderzeń ludzko-humanoidalnych, o które coraz łatwiej w Chinach. Powtórka programu.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 Reklamie jest 22.55. Wieczór w Polskim Radiu 24. Medycy w czarnych koszulach, czarne flagi na budynkach i transparenty z napisem szpitalne łóżko poczeka choroba nie. Tak wygląda czarny tydzień w powiatowych szpitalach. Jutro w południe protestujący wyjdą przed swoje placówki, by o celach akcji poinformować mieszkańców miast. Z kolei rząd informuje o gigantycznej dziurze budżetowej w Narodowym Funduszu Zdrowia, która zmusza NFZ do odcięcia kontraktów i świadczeń dla szpitali i pacjentów. O szansach na wyjście z impasu, o pomysłach na poprawę finansów w służbie zdrowia z Anną Gołębicką, ekonomistką z Centrum imienia Adama Smitha, rozmawiał Maciej Wolny. Czy z punktu widzenia ekonomicznego my wiemy o jakiej skali w ogóle problemu i niedofinansowania tych placówek mówimy? Generalnie mówimy o tym, że nasz system co roku jest niedofinansowany. I W tym roku ta dziura w budżecie NFZ-u mówi się o tym, że to będzie między 18 a 23 miliardy, ale są jeszcze bardziej ekonomiści, którzy mówią, że to będzie jeszcze więcej. Natomiast, żeby w ogóle zacząć rozmowę o szpitalach powiatowych i o tym, gdzie one się mieszczą na tej mapie szpitalnictwa w Polsce i mapie ochrony zdrowia, to trzeba sobie w ogóle uświadomić, jak wygląda w Polsce szpitalnictwo. To jest o ile my mamy 380 powiatów łącznie? to mamy ponad 300 szpitali powiatowych. I teraz poza szpitalami powiatowymi, które stanowią jakby największą ilość szpitali, są jeszcze szpitale wojewódzkie, szpitale kliniczne, szpitale miejskie, szpitale resortowe, bo MSWiA ma swoje szpitale, IMON ma swoje szpitale wojskowe. I teraz te szpitale powiatowe są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ na to wszystko nakłada nam się system wyceny świadczeń w ochronie zdrowia, jak również nakłada nam się to jakie świadczenia to szpitale powiatowe mają u siebie. I szpitale powiatowe mają takie najbardziej podstawowe zwykłe oddziały, czyli mają na przykład chirurgię ogólną, mają interne i akurat te dziedziny są najniżej wyceniane, czyli za pacjenta. Właściwie to są procedury często niedoszacowane. Szpitale przyjmując pacjenta nie zyskują, tylko tracą. I dlatego szpitale powiedziały, halo, tu jesteśmy, zwróćcie na nas uwagę. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jak on my właściwie mamy mieć rolę w tym systemie? I to jest taki wstęp do tego protestu szpitali powiatowych, dlaczego oni protestują. Dodatkowo problemem szpitali powiatowych jest, są dwie rzeczy. Jest personel, z punktu widzenia lekarskiego, ale również i pozostały personel. Ponieważ po ile ustala o najniższych wynagrodzeniach, właściwie z punktu widzenia lekarzy mało dotyczy szpitali powiatowych, ponieważ tam lekarze głównie zatrudnieni są na kontraktach. Te wynagrodzenia kontraktowe są zwykle bardzo wysokie, no bo w danym regionie nie ma danego specjalisty, on musi dojeżdżać, to już jest jakaś dodatkowa wysokość tego wynagrodzenia, a dodatkowo te szpitale trochę licytują tego lekarza. I to jest bardzo duże obciążenie dla tego budżetu, który i tak jest niewielki, a dodatkowo cały personel pozostały jakby jest zobligowany dostać, właśnie ustawa obliguje do płacenia tyle właściwie ile w ustawie przewidziano pielęgniarką, diagnostą i innym zawodom, a wiemy, że jakby te, jakby te wynagrodzenia też nie są jakby małą pozycją w budżecie. Ustawa zwana podwyżkową, tak naprawdę o najniższych wynagrodzeniach, wchodzi na rynek, to ona nie jest płacona na PESEL, czyli na osobę, na pielęgniarkę czy na fizjoterapeutę, tylko ona jest jakby... Wpisywana w tą wycenę świadczeń, czyli w wycenę punktu. Jeżeli ten szpital powiatowy ma nisko wyceniane, nisko punktowane procedury, to tak jakby dzięki tej podwyżce, wycen, no i zyskuje. No i to jakby i, i te, to całe błędne koło tych szpitali powiatowych się znowu zamyka. No i jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie ten szpital powiatowy ma bardzo marną sytuację finansową, ma bardzo często rolowane długi. Często też nie ma pacjentów, ma puste łóżka, a jest zobowiązany do zapewnienia 24-godzinnej e, opieki medycznej. I teraz pojawia się pytanie, do kogo zmierza szpital powiatowy, czy ten szpital powiatowy w tym powiecie Musi być, czy inaczej zabezpieczyć opiekę pacjentom. Szpitale powiatowe zwracają też uwagę, a co w przypadku jakich zagrożeń, bo geopolityka jest teraz bardzo trudna, czy jak zamkniemy te szpitale, to nie trzeba będzie ich za moment odtwarzać, jeżeli coś się wydarzy. Z Anną Gołębicką Ekonomistką z Centrum Imienia Adama Smitha rozmawiał Maciej Wolny. Do tematu problemów finansowych powiatowych szpitali wrócimy w sumie wydarzeń tuż po godzinie 23.